Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk pozostaje pod wpływem rozległego wyżu z centrum 1033 hPa nad Finlandią. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni i Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy, wiatr wschodni do południowo-wschodniego 5 do 6 w porywach 7 w skaliboforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 6 stopni. Widzialność dobra na zachodzie możliwy deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr wschodni 5 do 6 w porywach 7 w skali Boforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 5 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr wschodni 4 do 5 w porywach 6 na północy do 7 w skali Boforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra, możliwy słaby deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 5 w skali Boforta. Stopniowo słabnący na 2 do 3 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 4 do 6 w porywach 7. Słabnący na 3 do 5 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody.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 Jedynka to jest radio. Autopromocja. 8,5 minuty po godzinie pierwszej słuchają Państwo radiowej Jedynki. Noc z reportażem. A przy mikrofonie Alicja Głów i Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą godzinę nocy z reportażem. Dobry wieczór. W tej godzinie udamy się w różne ciekawe przyrodniczo zakątki i reportaże, które zaprezentujemy będą bardzo bogate w dźwięki, między innymi, a w sumie głównie ptaków. Podzielmy się ziemią, to pierwszy reportaż, który wysłuchamy, Alicji Grębowicz i Urszuli Żółtowskiej. Jak ja powiem sa, sa, sa to oni tu już wszystkie. No i sobie płynie łabędzie. Hmm. No jak? Jak ładnie skrzydła rozpostały. Tam Tam ta trójka. Nie, sa, ja Idzie już. Ten łabędź to chyba ich osłonimy. Wydaje się, że pani woła go łaba. Wysiadujemy miana On po Ten turun tak Się było zbędne tyle łabędzi uśpić. To było zbędne, naprawdę. No żal, żal, chore, żal, to żal tego by nie było. Przyjechał z weterynarii tutaj lekarz z Gorzowa. W takich kombinezonach, no lichow, jakby tu nie wiadomo co, koniec świata był. Z głodu pozdychało ptactwo. Jak rzeki skuło, zdechali po prostu na, na oczach. Czym mieli żyć? Czym? A chwilę później reportaż Jakubatarki. To będzie wyjątkowo ciekawa, żywa audycja podczas której na pewno poczujemy chociaż troszeczkę wolniej jak czas będzie leciał i to będzie reportaż ćwierkać, czyrkać i świergotać nawet chyba oko widać ma twarz w tą stronę tak w bok zwróconą wow dosłownie właśnie w Kabackim słyszałem dwie noce temu jak sobie pochukiwały czy tam pokrzykiwały nade mną Mają wyśmienity słuch zobaczymy czy zareaguje No, ale przygląda się. Ale się napuszył. Będę musiał potem chyba mu fotę strzelić. Grałeś teraz Tak, zgadza się. No, Klasik, gratulacje. Dziękuję Świetne. bardzo. No, cieszę się, że tak się spodobało, że bardzo dużo osób się przez to zainteresowało bardziej ornitologią. Słownie jesteś no. właśnie, bo cię ludzie zaczepiają. No. Czuję się jak prawdziwy celebryta. Pięć Świetne. minut chwały. Program pierwszy polskiego radia. Zawsze w to, co dobre Pierwsze i czyste Zabrakło drogi sercu bliskiej Wybrałeś ciszę Czy pamiętasz jeszcze mnie? Dziewczynę z rzeką w tle Nad nami kaskady gwiazd Trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W Twoich oczach nie było dna Gdziekolwiek jesteś dziś, Twoja iskra się we mnie tli Będę niosła ją dalej w świat Za to, co mam w sobie od miasta W tle nad nami, kaskady śpiewają, latają, towarzyszą nam na co dzień i tak jak dla nas ludzi, i dla nich ziemia jest domem, a mowa o ptakach, które mają dokładnie takie samo prawo do życia, jak my. Jeśli nic nie zmienimy w swoim postępowaniu, będziemy dalej niszczyć i nie szanować zasobów przyrody, które są na Ziemi, to jak podaje BirdLife International, możemy w ciągu 25 lat, czyli w 2000 do 2050 roku, stracić blisko połowę wszystkich europejskich gatunków ptaków. One same się przecież obronić nie mogą, dlatego usłyszmy o nich w opowieściach miłośników ptaków. Zapraszamy na reportaż Podzielmy się ziemią Alicji Grębowicz i Urszuli Żółtowskiej. Studio reportażu i dokumentu przedstawia. 12 lecących aniołów to jest taki widok, którego nic nie zastąpi. Czaple białe są jak anioły. Jak mówisz na białe czaple? Że są jak anioły. Zobaczyłem tak. powietrzu, mówię, kurczę, anioł leci. zachwycający. Chodźmy. Zanim zamilkną. Zanim zamilkną. Podzielmy się ziemią. Reportaż Alicji Grębowicz i Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Jesteśmy, że się tak wyrażę, na plecach Parku Narodowego ujście Warty. Uregulowana Warta płynie sobie nowym, co prawda, korytem, ale ponieważ jest to potężna rzeka, to, to potrafi pokazać swoją siłę. Po obydwu stronach ciągną się wały, a między wałami jest coś, co moglibyśmy nazwać takim ptasim rajem. Proszę zobaczyć, tam się unosi stado gęsi. Jedźmy tam dalej może. Roman, bo Paweł na nas czeka. I on już dzwonił do mnie, że jest w jakimś miejscu, gdzie są i żurawie, i czaple, i gęsi. I w, w ogóle sporo się dzieje. Także jest jeszcze nadzieja. Jedziemy. Pół godziny temu był straszny rejs, tutaj. Siedzi o ptaki. O, kukułka. Pierwsza w tym roku. Macie jakieś pieniądze przy sobie? Mam, mam. No to dobrze. Tam lecą dwie gęsi. Gęgawy. A słyszycie ten dziwny dźwięk? Tak. mi to koń, nie to kot, nie to kogut, mi to świnia. Pani to w butelkę. Proszę. Aha. Tak wszystko wypompował. Tak, z butelki wszystko wypompował. Nabiera powietrza, takich swoich specjalnych rezonatorów. Wypychając to nabrane powietrze, taki dźwięk powoduje. O! Znacznie łatwiej go usłyszeć niż zobaczyć. Słońce tam mi taki złoty wydawał się. Barwy mam mocno maskujące właśnie, żyje w trzcinie generalnie i trochę jak trzcina wygląda. I jest to faktycznie czapla, jest to gatunek czapli. Wszystko jest piękne, A poza tym ptaki to jest jedyny niezaprzeczalny dowód na istnienie Boga. Tokujące cię trzewie na przykład albo stado czapli białych, co to mówiliśmy, że my jak anioły. A tam leci sobie błotniaczyca stawowa. A te co tak krzyczą, to są gęsi gęgawy. I to one dały początek naszym gęsiom domowym. Był to ptak święty dla Egipcjan, dla Słowian zresztą też, dla Indian, dla ludów Syberii, bo one się pojawiały na wiosnę, więc przynosiły nowe życie. A do tego są bardzo mądre. Mówię to bez cienia ironii, bo to jest intelektualna elita wśród ptaków. Jeżeli któryś z partnerów ginie, no to jest żałoba, czasami nawet ciężka depresja, z której ptaki nie zawsze się otrząsają. Tak jest z żurawiami, trochę jak z modelkami. Są bardzo piękne i... Boże. Tak. Szpaki są bardzo bystrymi ptakami. Jacek, ustaw. Widzę płasko dzioba, czy płaskonosa. Dwa, zobacz. Za tymi trawami on płynie. Czekajcie. A, jesteś. Jest, nie? Duża uroda. I teraz wypłyną na czystą wodę. Przed chwilą widzieliśmy kilka głowienek, które z wielkim hałasem usiadły tutaj na wodzie niedaleko. I to była jedna kaczka i pięć kaczorów. To jest taki trudny okres dla kaczek, które jeszcze nie założyły gniazd i, i nie siedzą na jajach. Albo dla tych, które jeszcze nie zdecydowały się na partnera. Bo właśnie tych kaczek takich wolnych zostało bardzo mało, a kaczorów już wolnych będzie coraz więcej. A ponieważ one są nie tylko wolne, ale jeszcze w pełnej gotowości. Więc chciałyby coś z tym rozpierającym je testosteronem zrobić. No i każdy z nich chciałby jeszcze doświadczyć jakiejś radości. radości, tak jest. Często są takie pościgi na niebie, kilka kaczorów pędzi za jedną kaczką. No i wtedy do głosu dochodzą myśliwi, którzy uważają, że w takich przypadkach, gdy kaczory sobie za dużo pozwalają, należy je po prostu odstrzelić. Tak mówił mój świętej pamięci ojciec, który był myśliwym, zapalonym myśliwym i strzelał niestety do tych kaczorów biednych. To znaczy na szczęście już nie strzela się do kaczek w okresie wiosennym. Kiedyś się niestety strzelało. Wiele ptaków przez to prawie, że straciliśmy. Przez strzelanie również w czasie, przede wszystkim w czasie toków. Właśnie w czasie toków, to była największa frajda, strzelano do cietrzewi w których zostało w Polsce no, około 2000 może trochę ponad. Strzelano do głuszców, w których zostało, szacuje się, populacji na około 400-450 osobników. Strzelano do batalionów, których prawie w ogóle już yy, nie ma. To znaczy nie mamy pewności, czy się gnieżdą. Ja mam nadzieję, że wciąż pojedyncze pary tak. Każdy samiec jest inaczej ubarwiony. Dosłownie każdy. No i myśliwi mieli taki yy, niepisany konkurs kto pierwszy ustrzeli dwa identycznie ubarwione samce. Można sobie tylko wyobrazić, ile, ile było trzeba było strzelać. Z tego co mi wiadomo, żaden się takim trofeum nie pochwalił. Przed chwilą się odezwała kropiatka. Mhm. Też dość rzadki, tajemniczy ptak. Można go raczej usłyszeć niż zobaczyć. I w ogóle z tymi polowaniami w czasie toków to jest y, smutna sprawa, dlatego że te ptaki są trochę ogłupiałe, kiedy tokują ten testosteron, ta cała adrenalina, one tam Kręcą te swoje wszystkie figury, puszą te swoje pióra, ogony, niektóre wręcz głuchną na kilka sekund, tak jak głuszce. I wówczas też stosunkowo je łatwo podejść. I, i no w ogóle myślę, że, że wkraczanie tam z bronią jest czymś bardzo dramatycznym i okrutnym. Kilka razy byłem w dzieciństwie na polowaniu, właśnie na ptactwo wodne. Pora była taka jak teraz. Nie było się w stanie rozróżnić gatunków ptaków nadlatujących. Strzelali do wszystkiego, co leciało. Mało tego, no, no nie wszyscy jednak potrafią myśliwie rozróżniać ptaki. No w żaden sposób się nie przyczyniliśmy do tego, żeby taki płaskonos się wykluł i dożył wieku, w którym go dzisiaj widzimy, czy, czy gęsi, które nad nami lecą. A nic w tym celu nie zrobiliśmy, oprócz tego, że wciąż przeszkadzamy. W żaden sposób nie pomagamy, tylko przeszkadzamy, więc przynajmniej pozwólmy żyć. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć, Jacek, jak w Sońsku palowali na gęsi takie parawany z desek i za tymi parawanami pięciu myśliwych na samej granicy parku. Strzelili chyba ze 200 sztuk i zakopali w lesie gdzieś tam, nie? Ja osobiście byłem w grupie pracowników parku, który odkrył takie miejsce. Zostało nam ono wskazane przez okoliczną ludność gdzie część ptaków została przez myśliwych porzucona, leżały tam już kilka dni. To był sezon 2004-2005. No widziano myśliwych, którzy używali żywych przynęt, czyli chwytano żywe gęsi, wiązano je za nogę i puszczano na wodę. Gęś taka krzyczy, nadlatują gęsi, nadlatują wprost pod lufy. Było ich tak dużo, że, że, że w końcu zaczęto je zakopywać. Potem było już ich tak dużo, że zaczęto je rozrzucać, ukrywać w szuwarach w okolicy. Kiedy byliśmy z kolei przyjrzeć się dokładnie temu, co się tam dzieje, tam znaleźliśmy niestety sporo śladów krwi, sporo piór i łusek. Myśmy oczywiście do nich nie strzelali, natomiast jak zobaczyły ludzi, którzy z zaparonowanów wyszli, one zaczęły kręcić śruby, beczki, fikołkować w powietrzu. Zachowywały się jak, jak oszalałe, a do tego potwornie krzyczały. Taka rzeź. Rzeź. rzeź. W tej chwili jest tam tworzona strefa w celu oczywiście ochrony gęsi przed ołowiem. Ptaki się łapie na wszelkie sposoby. Na lep, na sieci, na prąd, na odurzanie środkami odurzającymi, na, na każdy sposób. Bardzo dużo dewizowców waliło w te ptaki. I to jest tak, że jak przyjeżdżałem tutaj na tak zwanego grubego zwierza, to oni przynajmniej muszą wykupić licencję na ileś tam mm -hmm. sztuk jelenia, i tak dalej. Przynajmniej ktoś to kontroluje. Ale jak przyjeżdżają ci, którzy strzelają do ptaków, nikt nie wie, do ilu będą strzelać. A strzelają też do, do ganków chronionych, oczywiście. Bo to, o czym mówiliśmy, jak one pędzą o, taki, przy takiej widoczności, to już no, nie, ma, nie, ma nie ma mowy. mowy żeby Przed chwilą ten już szkolny. też włączyły się ten słowiki, bo ktoś tutaj pyta słowiki. Czy się jak będziesz gadał, no chodź. Wie pani, że teraz jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest, teraz jest bardzo ciężko. Szczególnie są za targi z tym parkiem. Źle zrobiliśmy, że wyraziliśmy zgodę jako mieszkańcy na ten park. Bo oni nie na, nas e, traktują jako, jako przestępców i kotki. Łąki się kosiło i siano się wodziło, a oni teraz nam zabraniają na betonówkę do, jeździć. Niech nadadzą ręce, tak jak mają Indianie nad Amazonką. <grywa> Dla wszystkich mieszkańców. <grywa> Przyborowa i Słońska. jeden. <grywa> no dobrze, to zaczynamy z projekcją zdjęć. O, sen na Tak jest koziołka przeprawiającego się przez rozlewiska. Jak to zobaczyłem, mówię, kurczę, <grywa> no, chyba za nim popłynę. A co się stało? <grywa> Brakuje prądu. Aha. Dobra, trudno. Musimy raz jeszcze brutalnie wyłączyć. Prawda. Bardzo możliwe, że feniksem z popiołów są flamingi. To są takie ptaki, które żyją tam, gdzie inne ptaki już nie żyją. Ogromne stada flamingów zamieszkują bardzo alkaliczne, żrące jeziora w Afryce. Proszę bardzo, 2 kwietnia 2006. Pierwsze dociany. Jakie umordowane. No tak. Pokonanie 6000 tysięcy to jest nie byle co. Niektóre ptaki w czasie wędrówek, bardzo dobrze widać to na wybrzeżach Danii, na wybrzeżach Holandii, to są te, które, które pokonują morze północne na przykład. Jeżeli warunki są niesprzyjające, to one dosłownie ostatkiem sił lądują na plaży i leżą tam kilka minut nieprzytomne ze zmęczenia. Popadają w odwrętwienie, tracą przytomność na, na, na kilka chwil. To dotyczy nie tylko malutkich ptaszków, ale tak dużych i wytrwałych lotników jak gęsi na przykład. Bardzo ładne zdjęcie. Proszę bardzo, taki gniazd do bociani to jest na pewno kamienica. Proszę spojrzeć, tutaj są wyraźne, co najmniej dwie bardzo wyraźne z tej strony. Dziurki. Dziury i z całą pewnością w tych właśnie, z tych właśnie dziur korzystają wróble, korzystają szpaki. Kiedyś w takim gnieździe bocianim, ale to już nie w Polsce, gnieździła się para pustułek, kiedy indziej para krasek. Też zdarzają się tam kopciuszki, pleszki czy nawet pliszki. To jest doskonała lokalizacja. Prócz nie tego, że, że, że, że mają tutaj dom, to jeszcze mają bodyguardów za darmo, dlatego że bociany nie. to są bardzo odważne ptaki. Tak naprawdę mało kto ma odwagę z nimi zadrzeć. Więc trzeba być szaleńcem, żeby się pić z bocianem. Takie gniazdo nawet potrafi ważyć putony. słyszałem. Ktoś tak powiedział? Takie największe gniazdo, które miało na przykład wysokość 4 metrów. To następny, 2 kwietnia już jest, to już drugi dzień. Krakwy i krzyżówki. W słońcu, tak to ładnie wyglądało. To jest bardzo ładne zdjęcie perkoza Dwuczubego. <śmiech> Cała seria, para świstunów. A tutaj są dwa ochary, proszę bardzo, dlatego nie ruszałem tego zdjęcia, żeby zwrócić na to uwagę. Piękne. Są ptaki, o których niewiele wiemy, ani o ocharach, ani o pozostałych gatunkach z tej rodziny. Im rzadszy ptak, tym więcej ludzi, głupich ludzi chce mieć albo jaja, albo dorosłe ptaki w kolekcji. Żywe albo martwe. Najczęściej martwe, bo takie łatwiej przemycić. Przemyt zwierząt. To jest trzecie po przemycie broń i narkotyków. Źródło czarnych dochodów. Tutaj mamy Rożeńca na pierwszym planie. Tutaj też. I to jest kolejna poświstunie. Bardzo rzadka i właściwie ginąca w Polsce. Kaczka. Kilka par lęgnie się rocznie. Kaczor cyranki. Też z pięknym odbiciem w wodzie. Arka Nowego. Tak. Wszystko tam było, po całej krakwy. szerokości i długości wody. Mm. I tak skończyliśmy kolejny katalog. Z Kolonia to... kormoranów. Całą szerokością Warty tak sobie płynęło i co kawałek nurkowali. Mm. Tutaj właśnie ten żarłoczny kormoran, który zagraża ekonomii naszego państwa. Ale w końcu nie żyjemy sami na ziemi i, i one też mają takie samo prawo do życia jak i my. To po pierwsze, a po drugie no, mocno badano sprawę, to znaczy sprawdzano treść żołądków, kormoranów i tak dalej. I okazuje się, że... że kamienie? Nie, nie, kamieni to nie wykają, wykają ryby, ale tak naprawdę wykają tej, której jest e, najwięcej. i Przeważnie są to e, ryby nieatrakcyjne dla rybołówstwa śród, śródlądowego. Także no, no jest, to, jest to jeszcze jeden demon, który bardzo chętnie pielęgnujemy i wrasta to rozmiarów H5N1 nie masz. Wiosną wczesną to tu ptactwa, a tych kaczek, dzikich, łabędzi, to jest tu mnóstwo, mnóstwo. Tu wychodzą za mną na tą ląkę. Jak ja powiem sa, sa, sa, to oni tu już wszystkie. i sobie płynie łabędzi. No mm. jak? Jak ładnie skrzydła rozpostarły. Tamta trójka. Nie idzie już. Ten łabędź no bo... to chyba ich oswoimy. Wydaje się, że pani woła go łaba. jaja. On po chleb przychodzi. Ten turun tak e, akurat się, to było tam... zbędne tyle łabędzi uśpić. To było zbędne, naprawdę. No żal, tak by było żal. Chore, żal tego ptaka. Przyjechał z weterynarii tutaj lekarz z Gorzowa. W takich kombinezonach, no lichow, jakby tu nie wiadomo co, koniec świata był. Z głodu pozdychało ptactwo Jak rzeki skuło, zdechali po prostu na, na oczach. Czym mieli żyć? Czym? Cieszę się, że doktor Regiga, o właśnie, to, to był chyba jedyny człowiek, który powiedział, że proszę państwa, to jest ptasia grypa, nieludzka grypa i przestańmy histeryzować. Te doły z ruszającym się ptactwem w workach dla mnie były okropne. Nikt nie reagował na to, te gęsi i te kaczki wyciągane z kurników, one były żywe, ich nikt nie usypiał i zakopywane. To, to, to dla no mnie to było, było, to dla to było tam. ale obojętnie, gdzie to Roman było, ja sądzę, że jeżeli to nawet było na... na końcu świata i do tego nie ma nawet komentarza i to się dzieje w XXI wieku. A tutaj ja no, przyszedł pan nasz przyrodnik. Jeśli chodzi o to, co pani przed chwileczką mówiła, to rzeczywiście nawet takie małe dzieci. Taki mój przedszkolak też tak mówił, dziadek mówi, ale oni wszystko wrzucali żywy do tych worków. Te dane, o których pisałeś, ile ludzi zmarło na grypę w tym samym czasie ludzką, czyli tam wyszło 11 milionów, tak? A na ptasią 110 osób. Na dzień 19 kwietnia 2006 196 zachorowań i 110 zgonów. zgonów. A ptaków ile wytąpiono w tym czasie? Do lipca, przepraszam, do końca sierpnia 2005 roku Rosjanie zabili 110 tysięcy dzikich ptaków. To są dane oficjalnie. Nie mamy pojęcia i boimy się pytać, co mogło stać się nieoficjalnie. Nie wiemy też, w jaki sposób uśmiercono te ptaki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostały zaminowane tereny, na których one się e, zatrzymywały i po prostu zostały wysadzone w powietrze. W żaden sposób nie pomagamy, tylko przeszkadzamy, więc przynajmniej pozwólmy żyć. Urzędnicy w Toruniu wystawili pomnik łabędziom. A ten pomnik no comment, no to jest bardzo specyficzny sposób wyrażania miłości do ptaków, które w większości tam zamordowano moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Była zima, był mróz. Proszę sobie wyobrazić, że im nogi pękały, że, że one krwawiły te, te biedne ptaszyska. Jak wiemy, palce u nóg są spięte błoną, ta błona pękała, rozrywała się. One bardzo cierpiały, te ptaki. To było niemoralne, no ale... Dzisiaj człowiek jest ważniejszy od wszystkiego. Tak. Pan Wiszniowski rokrocznie liczy bociany. ja panie pani mogę dokładnie tak, I tutaj podać. są wszystkie dane, na tak przykład, jak w pani roku widzi. 2004 mieliśmy 80 młodych bocianów, a w tym roku 48. Wniosło zajęte przez dwa bociany i nie ma młodych, nie ma młodych. Jaki problem? Trudno powiedzieć. Chemia może po drodze, może gdzieś coś się wydarzyło, nie wiem. Były jaja w tych gniazdach? Proszę. Były jaja w tych gniazdach? To, różnie to bywało. Bardzo możliwe, że, że to były młode pary i one tylko zajęły sobie rewiry. I jeżeli wrócą w te rewiry w tym roku, szczęśliwie, no to bardzo możliwe, że, że, że przystąpią do lęku. Ile lat się... pan liczy już Bociany? O, 15. A na terenie gminy to odkąd gmina powstała? Pan Wiśniewski, to jest taki nasz skarb. Tak, tak. I robi wspaniałe rzeczy. I co jest takie ważne, że nigdy mu nie jest ciężko. Zresztą lubi wszystkie zwierzęta. Ptaki szczególnie. Kiedyś było ich mnóstwo, teraz już bardzo mało. Mało jaskółki, dymówki, uknówki. To trzeba szukać, żeby ją gdzieś tam dostrzec. Widocznie on bardziej dostosowany jest do tych warunków, jakie teraz zapanowały, ale jaskółki i wróble. Właściwie ten paser Meksyku, to taki jest chyba zwyczajny do tego człowieka, a go nie ma. Ptaki bardzo rzadko chorują. Dlatego, że jak zachorują, to umierają. Układ krwionośny, układ oddechowy, układ krążeniowy, są to najdoskonalsze urządzenia, a jednocześnie najbardziej wrażliwe. One są jak e, czułe podzespoły w, w systemach informatycznych. W przypadku ptaków jest tak, że jeżeli coś w tych super doskonałych, wydajnych podzespołach się psuje, to umiera cały ptak. Ptaki bardzo trudno się leczy. To jest jeszcze jeden dowód na to, że one są boskie po prostu. One żyją zero -jedynkowo. albo żyją, albo nie żyją. Nawet wiedziałam, jak na wodzie się lękwi, łabędzi. Ja patrzę, już, już on wyprowadził na brzeg, mały, dwoje. Później <grym wiosenka> chodzić, próbuje uczy się jak świat, że dopiero. <grym wiosenka> Idą tak, tutaj ja im rzucałam ziemniaki. Po miałam tam parnik, a oni wychodziły. A ja się nowy mówię, a nas się tam na rzeki. A proszę mi a to gniazdo bocianie to od kiedy tutaj jest? O już... Kupę lat to istnieje w ogóle. Czekam na bociana, nie wiem czy się doczekam. <ślese> <ślese> wiosną, latem, to bardzo tu przyjemnie jest. Biało, biało. biało że tu prawie nic nie ma, no, tylko tego tu wychodzą tak do już takimi stadami tak. strasznie. Tu nic nie widać niczego, tylko, tylko taków pełno tych kaczek. Hmm? Właśnie poleciał Dudek. I teraz, no nie usiadł niestety na, na, na kominie, nie będzie, nam, nie będzie nam dudać. Teraz na przykład się dozywała ziemba, Słyszę pierwioska i słyszę żywacza gdzieś tam z tamtejszego lasu. Do donatuję. Zróbcie coś takiego, proponuję. Dłonie za uszami i małżowiny, że tak powiem, do przodu wypchnąć. W ten sposób powiększamy sobie uszy i proszę się ustawić na przykład no, w tamtą stronę, czyli w kierunku wody. Tak, tak. W ten, w ten sposób. I tak trochę posłuchać i nic nie gadać. W ciągu najbliższych 20 do 50 lat możemy stracić 45 do 50% wszystkich europejskich gatunków ptaków, to się stanie za naszego życia. Gdyby ktoś zniszczył Monalizę, no to jest pewnie tysiące i setki tysięcy reprodukcji tej Monalizy. Natomiast jeżeli zniknie jakiś gatunek ptaka, to już żadnej reprodukcji nie będzie. Może powinniśmy być mniej, mniej, mniej arogancni, mniej egoistyczni i, No właśnie i podzielić się życiem, podzielić się ziemią I kiedy patrzymy na tren pawia to możemy się zastanawiać, ale po co? Więc może dla przyjemności, Mo, może to, to jest ten element boskości, właśnie takiej nonszalancji, na którą tylko bardzo wyrafinowany i rozrzutny. Stwórca może sobie, e, twórca może sobie pozwolić. Ta miłość do ptaków zawsze we mnie była. Ja już taki się urodziłem, dosłownie. Przecież one śpiewają, one, one skaczą, fruwają. Są piękne po prostu. Był to reportaż Alicji Grębowicz i Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Podzielmy się ziemią. W audycji wystąpili m.in. Beata i Roman Brzezińscy z Kołczyna, profesor Przemysław Busse z Uniwersytetu Gdańskiego, Piotr Hara, pracownik Parku Narodowego Ujście Warty, Jacek Karczewski z Towarzystwa Ochrony Przyrody Ptaki Polskie i Adolf Wiszniowski, nauczyciel biologii ze Szkoły Podstawowej w Kołczynie. Alicjo, z czym zostaniemy po tym reportażu? Taka refleksja, która aktualnie mnie wypełnia, to to, żebyśmy jako ludzie byli mniej egoistyczni, bo tych ptaków, jeśli zabraknie, to dopiero zauważymy to, że, że one były i, i się obudzimy, że ich wcześniej nie doceniliśmy i nie ocaliliśmy być może. Tak, dla mnie ten reportaż był o przyrodzie, ale także o nas, o ludziach. Dokładnie, a teraz zostawiamy Państwa z ciszą, ale taką muzyczną. Między ciszą a ciszą. Grzegorz Turnau na antenie. Z siebie. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą ja.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 jak państwo, ale my w Studio Jedynki ożywiliśmy się przy tym utworze między ciszą a ciszą. Za oknami wiosna, chociaż lekko spóźniona wiosna, sprzyja obserwacjom, spacerom. No i właśnie w taki dźwiękowy spacer wybierzemy się i z bohaterem, i z autorem reportażu teraz. Tak, kiedy słuchałem tego reportażu kilka dni temu, pomyślałem sobie, że Popełniam pewien, pewien błąd, bo ja często, hmm, chodząc, ciekawe jaki. ja często chodząc spacerując mam zawsze słuchawki w uszach i słucham muzyki, czyli tak wyglądają moje wiosenne spacery, a jednak powinienem czasami te słuchawki zdjąć. I włączyć przyrodę. Tak, tak, wyłączyć myślenie i po prostu posłuchać tego, co oferuje nam przyroda. No właśnie, bohater reportażu jako Tarki to Marcel Mierzejewski. I to jest młody człowiek, który potrafi mieć kontakt z przyrodą, taki prawdziwy kontakt. Marcel jest zwycięzcą drugich mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków. I tutaj ciekawa informacja, potrafi zaśpiewać jak słowik czy rudzik. Nawet podobno był ubrany jak rudzik, kiedy brał udział w tych mistrzostwach. Ale też tą pasją ktoś go zaraził, prawda? Tak, ktoś bliski z rodziny. I właśnie o tym także usłyszymy, więc może po prostu wybierzmy się w ten spacer. Trudny tytuł. Z... Trudny tytuł, ale damy radę. Zapraszamy na spacer z Jakubem Tarką i Marcelem Mierzejewskim. Przed nami reportaż ćwierkać, czyrkać i świergotać. Mam nagrania, mogę teraz znaleźć. Mam całe 16% baterii na telefonie. O, tutaj. Stylówka na rudzika była i śmieszna sprawa dlatego, że parę osób się w ogóle nie skupniało, że to było jakiekolwiek przebranie, oni po prostu stwierdzili, a no dobra, ten goś po prostu chodzi w dwóch szalikach i pelerynce na plecach. Normalne. Nie ma dnia, żeby idąc do kuchni sobie po prostu nie pogwizdywał. Wszędzie zawsze, kiedy mi się nudzi. Już sąsiedzi mnie muszą uwielbiać, a tym bardziej rodzina. Ten aplauz trwał praktycznie tak długo jak mój sam występ, niesamowite. Jak tego teraz słuchasz, to co sobie myślisz? Że mój to jest fatalne. Ten człowiek z poczuciem humoru i dystansem do siebie to 18 osiemnastoletni Marcel Mierzejewski. Świerkał, czykał, czik przed Pałacem Kultury i przed kilkutysięczną publicznością. I wygrał drugie mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. A skąd w ogóle takie mistrzostwa? To wie inny człowiek z poczuciem humoru, juror tego konkursu, pisarz i ptakolub, Stanisław Wubieński. Pomysł przyszedł od kolegi z Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz, Szczepana Żurka, który podpatrzył takie mistrzostwa chyba w Belgii i one polegały na naśladowaniu mew. I tam ludzie przychodzili i skrzeczeli, jak szaleni. No a Szczepan pomyślał, a może by tak zrobić o naszych ptakach i nie tylko o mewach. Koledzy mi tu zaproponowali włączenie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków do organizacji. No i ja się z radością zgodziłem, bo pomyślałem, że to świetne i zwariowane i takie nietypowe i też popularyzujące przyrodę. Coś tak jednoczącego, nie jest jakaś dyskusja o polityce, tylko po prostu naśladujemy ptaki, i się cieszymy tym, że można się pośmiać, bo to zawsze jest dosyć wesołe. W pierwszym etapie to był rudzik. A w drugim to był słowik, ten z losowania. Jeszcze ten słowik ma niby takie charakterystyczne ale wtedy już mi trochę zasychało ze stresu w ustach, więc się bałem próbować, bo to musiałbym wszystkich na zapas przepraszać za to, co za chwilę usłyszą. Żeby się tego rzeczywiście jakoś lepiej tak solidniej nauczyć, to trzeba odtworzyć sobie wyraźny dźwięk z jakiejś strony typu Xenokanto i stamtąd dopiero spróbować to naśladować, nauczyć się tego na pamięć. No ja tak średnio to robiłem, ale parę razy sobie powtórzyłem. To w sumie tak może z 15 minut razem zajęło. Udało mi się na przykład teraz przywołać na ciebie kukułkę, zanim jeszcze wiedziałem, że ten ptak w locie, który nade mną fruwa w kółko i wydaje te dziwne dźwięki, to jest rzeczywiście ta kukułka, którą próbowałem naśladować i po prostu się na to złapała. A też na spacerze przyrodniczym jednym przechodziliśmy obok krzaku, na którym było milion rubli, One sobie ćwierkały, ja też zaćwierkałem i taki wrzask się stamtąd podniósł, że ja chyba im wszystkim matkę obraziłem. Od dzieciaka już mnie do tego ciągnie, dziadek był leśnikiem. Jeździmy teraz co jakiś czas na wycieczki i po drodze ja tylko siedzę w tym przednim siedzeniu, a on mi opowiada. No więc po prawej tutaj mamy żyto i technologię zapobiegania łamają łodek żyta podczas silnych wiatrów są takie, takie, szmakie, owakie. A po naszej lewej jest las grondowy a po prawej mamy Ols, a teraz przejeżdżamy nad rzeką tą i tamtą, która za tego i tego króla została uregulowana w ten i tamten sposób. Niesamowite pokłady wiedzy są w tym człowieku. No i mieszkaliśmy na kawatach z rodziną wcześniej, zanim się przeprowadziliśmy, więc do lasu zawsze było blisko. Wychodziliśmy na spacery. Tata ze mną szczególnie się w to lubił wciągać. Mieliśmy raz akwarium wypełnione wodą z rzeki. Jeździliśmy specjalnie do Konstancina, żeby tam pobierać do słoika wodę i przynosić ją do domu i patrzeć, co tam się z niej wylęgnie, Czy to jakiś plankton, czy larwy warzek. Nawet parę razy małe rybki się zdarzyły. Ja zawsze mówię, że przyroda to jest coś takiego, na co im więcej się patrzy, tym więcej się widzi, im więcej się wie, tym więcej się zauważa. Jeśli ktoś nie ma tego kapitału wejściowego, to bardzo ciężko w ogóle się tym wszystkim zaciekawić, bo jeśli człowiek się nie przygląda, to nie widzi, jak to wszystko jest fascynujące. Przygląda się i przyrodniczą fascynację Marcela podziela od lat Staszek Łubieński. O jakie świetne drzewo. Który zabrał do łazienek grupę słuchaczy na ptasi spacer zorganizowany przez radiową trójkę. Marcel też by chciał prowadzić takie spacery i będzie je prowadził, bo jest skutecznym marzycielem. O właśnie ciekawe jest to, że młode gawrony mają czarne dzioby. Zobaczcie, tu jest stary, ma taki szarawy dziób. Ta szarość powstaje z tego, że pióra przy dziobie im się wycierają właśnie od wsadzania dzioba w ziemię. Gdyby nie to, że one rzeczywiście głównie robią w ziemi, no to te dzioby by pozostawały czarne, bo ta skóra tutaj by się nie wycierała. Ja się bardzo cieszę, że ta pasja przyrodnicza zatacza takie coraz szersze kręgi. Coraz więcej ludzi, zwłaszcza w miastach zaczyna się przyrodą interesować, a jak się zaczyna interesować, to się zaczyna też przejmować, bo nie przejmujesz się czymś, o czym nic nie wiesz. O, Dzięcioł Zielony się odezwał. Teraz jeszcze jest mnóstwo możliwości, żeby sobie sprawdzić, co to jest za ptak. Są aplikacje bardzo dobre do rozpoznawania głosów ptaków. Jak już wiemy, co to za ptak, możemy sobie o nim poczytać. No i to jest no taka podróż bez końca, to wchodzenie na kolejne poziomy wiedzy przyrodniczej. Próbujemy znaleźć puszczyka. Wiem o dwóch, które mieszkają w łazienkach i tak spoglądają sobie z drzewa na przechodniów, ale to będziemy go widzieć z tamtej strony, myślę, bardzo. Siedzi, jest. O, jak cudownie. Piękny widok. Nawet chyba oko widać ma twarz w tą stronę, tak w bok zwróconą. Wow. Dosłownie właśnie w Kabackim słyszałem dwie noce temu, jak sobie pochokiwały czy tam pokrzykiwały nade mną. Mają wyśmienity słuch. Zobaczymy, czy zareaguje. Patrzy. No, ale przygląda się. Ale się napuszył. Będę musiał potem chyba mu fotę strzelić. Grałeś teraz Tak, ten zgadza się. No, gratulacje. Dziękuję bardzo. No, cieszę się, że tak się spodobało, że bardzo dużo osób się przez to zainteresowało, bardziej ornitologią. Spawny jesteś no. właśnie, bo cię ludzie zaczepiają, no. Czuję się jak prawdziwy celebryta. Pięć minut chwały. W trzech telewizjach już chyba byłem od samego występu. Radia Matko to już chyba też z pięć będzie. Miałem już propozycję występu w Nowym Sączu, nawet dwóch. Może w góry właśnie pojadę w schronisku jakimś występować. Cudowne okazja się z tego rodzą. To jest coś, co bardzo chciałbym celować. Wajrak wersja 2. Może wersja po prostu troszeczkę moja własna po prostu. Nie jesteś takim typowym y, młodym człowiekiem, który patrzy w telefon, y, ma słuchawki na uszach. Jeśli próbuję wyszukać dźwięk jakiegoś ptaka, to wtedy co najwyżej mi się zdarzy, ale tak poza tym to nie. Do życia jest dużo więcej niż tylko to, co możemy zauważyć przed własnym nosem. Ludzie sami w sobie też są zwierzętami i myślę, że przyglądając się temu, jak zwierzęta funkcjonują w lesie y, i w swoich naturalnych środowiskach człowiek sam może się zorientować i jak tak właściwie niedaleko mu do tego wszystkiego. Pamiętam, kiedy sam zaczynałem chodzić na takie dłuższe spacery po parkach, po lasach. Po prostu byłem gościem wizytującym, a teraz, kiedy jestem w takim miejscu, to na przykład jestem w stanie już zaobserwować, gdzie teren robi się od razu podmokły, gdzie będą jakie gatunki zwierząt, słyszę przyspieszony rytm w piosence jakiegoś ptaka i od razu wiem, że to znaczy, że albo zbliża się jakiś inny spory zwierzak, albo alarmuje resztę lasu o mnie. Można po prostu wczytać się lepiej w tą historię, która jest wszędzie dookoła nas. O, ktoś puszcza głos. z mojej działki puszczy. To był głos jakby samicy, taki skrzyczący, a samiec robi takie właśnie bardziej klasyczne hu hu, hu hu hu takie hu hu hu. Podejdę pod drzewo, spojrzę, bo one czasami wyrzucają z siebie te nieprzetrawione części twoich ofiar, na przykład kości, sierść, pióra i tutaj znajomy kiedyś znalazł wyplówkę puszczyka, rozpuścił ją w wodzie, żeby zobaczyć, co tam za kostki są, bo na podstawie na przykład układu ząbków można powiedzieć, co to za gryzonie on tutaj wcina. I okazało się, że w środku była, słuchajcie, obrączka ptasia, sikorki i na podstawie numeru obrączki można się było dowiedzieć, co to była za sikorka, no bo nie była już rozpoznawalna. To była sikorka z poprzedniego roku zaobrączkowana tu obok w ogrodzie botanicznym. Chyba sikorka modra. Mam piórko puścika. Fajna rzecz. Na początek kolekcji. Widzę, że Pana córka jest zafascynowana przyrodą. To jest trzecie nasze dziecko, Zosia. I w zasadzie z żadnym jej rodzeństwem nie miałem tyle czasu, żeby spędzić na wychowaniu. Akurat był czas, że straciłem pracę. Nie miałem pracy. I zajmowałem się Zosią jako tata na wychowawczym. Codziennie robiliśmy 4-godzinne, 3-godzinne spacery po parku Jana Trzeciego Sobieskiego. Tam też jest rezerwat, to jest Marysin Wawerski. Przepiękne miejsce, żeśmy poznawali drzewa iglaste, liściaste, wyciągające z wózka takiego roczniaka. Dotykaliśmy drzewa jak dzięcioł, tam operował na nim, żeby poczuć, naprawdę czuć na pniu. Kto by pomyślał, że strata pracy może przynieść takie efekty pozytywne? Pozytywne, dla mnie też bardzo. To jest fajna dziupla dzięciołowa, coś na pewno skorzysta i tutaj do takiej dziupli to ja bym szpaka przypisał. Sprawdzimy to w maju, co tu będzie. No dobrze, dobrze, tylko proszę nie przeszkadzać nam w okresie lęgowym. Porozmawiać z nami co innego, a zaglądać też co innego. Kosy lubią ze mną bardzo często rozmawiać. Teraz żadnego tutaj w okolicy nie słyszałem, więc pewnie żaden mi odpowie, ale brzmiałoby to tak. To w mieście śpiewają inaczej od tych w lasach, dlatego że to miejskie do swoich piosenek wkomponowują na przykład dźwięki alarmów samochodów. Mają swoje dialekty i to pomaga na przykład samicom przy wyborze samca, który jest lepiej dostosowany do swojego środowiska, dlatego że jest w stanie rozpoznać, czy on jest nowy, bo ma obcy akcent, czy mieszka w danym miejscu od dawna i wie, gdzie na przykład znaleźć dobre jedzenie, albo gdzie zbudować bezpieczne gniazdo. Zwierzęta są chyba bardzo praktyczne i to ich działanie jest bardzo celowe. Myślę, że w takim konkursie by nie wzięły udziału. Kto wie, szczególnie te inteligentniejsze zabawiają się bardzo często. Mój ulubiony tego przykład to są krukowate, które robią sobie zjeżdżalnie ze śniegu i specjalnie wchodzą na zaspy, żeby potem móc się z nich sunąć. Zwierzęta są zdolne do odczuwania radości i do zachowań, które są w swojej naturze po prostu czysto zabawą, więc Niektórzy ludzie też mogą się od nich czegoś tutaj nauczyć. Ćwierkać, czyrkać i świergotać. Reportaż Jakuba Tarki wybrzmiał na naszej antenie. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do wybrania się na wiosenny spacer. Oczywiście nie nocną, a raczej poranną porą. No ja chciałem powiedzieć, że to jest ten um, tak dobry i ciekawy bohater reportażu, Marcel Mierzejewski. Bo my radiowcy właśnie takich bohaterów i takie opowieści bardzo lubimy. Szukamy takich ludzi i o, jak tylko usłyszymy taki głos, takie historie, to od razu je zapisujemy. I właśnie trzymamy kciuki za Marcela mocno. Dwie minuty do godziny drugiej. Zostańcie Państwo z nami.